Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiejszą mozaikę newsów chciałbym rozpocząć od... No to zależy od tego, którego dnia chciałbym ją rozpocząć. Trzy dni temu byłem przekonany, że rozpocznę od Korei, a właściwie od tego nieoczekiwanego zbliżenia między Koreą Północną i Południową, o którym pewnie Państwo słyszeliście i o dziwnych konsekwencjach tego stanu rzeczy na planie geopolitycznym. Dwa dni temu zmieniłem koncepcję i chciałem Państwu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w Ameryce. Być może część z Państwa wie, że Donald Trump dokonał tam dwóch zmian na dwóch kluczowych stanowiskach w Ameryce, mianowicie na stanowisku sekretarza Departamentu Stanu, czyli, no, odpowiednika naszego Ministra Spraw Zagranicznych oraz na stanowisku szefa CIA. I dwie te zmiany personalne wydają się być bardzo prognostyczne, jeśli chodzi o rozwój wydarzeń na świecie w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Natomiast dzisiaj zmieniłem tę koncepcję po raz kolejny, po tym jak usłyszałem, co pani Teresa May ma do powiedzenia w sprawie rzekomego udziału o Rosji w próbie zabójstwa Siergieja Skripala. Dla tych z Państwa, którzy nie do końca są wyznanie z tym tematem, to w skrócie zrelacjonuję, że 4 marca bieżącego roku w pewnej małej brytyjskiej miejscowości Silsbury na pewnej ławce koło pewnego parku została znaleziona para ojciec i córka w stanie no poważnego zatrucia do chwili obecnej są w stanie krytycznym, nie odzyskali przytomności oboje są w szpitalu od 4 marca. Ów pan Siergiej Skripal to 66-letni były agent rosyjskich służb specjalnych, a także agent MI6, czyli agent podwójny, który został w Rosji skazany za ową podwójną agenturę na 13 lat obozu karnego o zaostrzonych rygorach. I gdzieś tam w trakcie tego wyroku został wymieniony wraz z kilkoma innymi swoimi kolegami na grupę agentów bodajże 13 rosyjskich, którzy z kolei byli w rękach brytyjskich służb specjalnych. Wśród tych wymienionych agentów była też słynna Anna Chapman. Pewnie Państwo pamiętacie taką historię typu James Bond w spódnicy, czyli rosyjska szpieg, no, której nawet w pewnym momencie przypisywano o romans z Władimirem Putinem. W ramach tej wymiany pan Skripal powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie przez dość długi czas żył w miarę spokojnie, pod opieką pewnie brytyjskich służb. No i tego 4 marca nieszczęśliwie znalazł się na tej ławce ze swoją córką, która ma lat 33. I bynajmniej oczywiście nie chciałbym tutaj państwa wpuszczać w historię typu iluminacji i tym podobnie, aczkolwiek tym, którzy się tym tematem pasjonują, to zwrócę uwagę na nową, tajemnicze zestawienie wieku tej pary, 66. Pan Skripal, 33, jego córka, Julia. No i to wszystko się wydarzyło 4 marca. 5 marca ogłoszono, że cała ta para została zatruta dziwną i nieznaną substancją i prawdopodobnie za tym stoi Rosja. 6 marca cała sprawa przeszła w ręce odpowiednich służb tajnych, które zajmują się terroryzmem. No i 7 marca ogłoszono, że przyczyną zatrucia był rosyjski gaz bojowy o nazwie Nowiczek, który Rosjanie wyprodukowali ponad 50 lat temu i to wraz z innymi dowodami, których nie ujawniono, wskazuje na to, że najprawdopodobniej, cytuję tutaj panią Teresę May, albowiem użyła ona w każdym ze swoich oświadczeń frazy, najprawdopodobniej, Otóż najprawdopodobniej za tym stoi Rosja. No i od tego momentu sprawy nabrały biegu w rzeczy samej lawinowego. Dlatego, że pozostałe państwa zachodnie zaczęły się przyłączać do tego chóru łączki z naszymi sąsiadami, Litwa, Łotwa i Estonia, zaczęło się przyłączać do tego churu, że tak, że z całą pewnością Rosja zatruła swojego podwójnego agenta, nie wiedzieć czemu zrobiła to na dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi u siebie, nie wiedzieć czemu zrobiła to gazem rosyjskiej produkcji nowiczek, o ile to prawda i nie wiedzieć czemu zrobiła to tak sobie spokojnie na brytyjskiej ziemi i w parku w miasteczku Silsbury. No i teraz sytuacja zaczęła być na tyle dramatyczna, że pani Teresa May posunęła się do tego, by 12 marca wystosować ultimatum do Rosji, 24-godzinne, które brzmiało albo udowodnicie, że jesteście niewinni, albo wyciągniemy odpowiednie konsekwencje. No więc, ponieważ pani Teresa May w każdej ze swoich wypowiedzi oskarżającej Rosję używała określenia prawdopodobnie i to bardzo kluczowe określenie, to ja sobie pozwolę powiedzieć, że prawdopodobnie Pani Teresa May nie posiada kwalifikacji intelektualnych do tego, by pełnić funkcję, którą pełni, albowiem wezwanie oskarżonego bez przedstawienia mu żadnych dowodów z żądaniem, żeby udowodnił, że jest niewinny, jest delikatnie mówiąc konceptem postawionym na głowie, przynajmniej jeśli chodzi o kulturę prawa, które stosuje się w tej części świata. No i teraz to wezwanie widać, że zirytowało samego Władimira Putina, który odpowiedział dosyć obcesowo i bardzo konkretnie, a mianowicie powiedział, nie stawia się 24-godzinnego ultimatum mocarstwu nuklearnemu. Koniec cytatu. I zmieniło to w postaci rzeczy, że pani May postanowiła polecieć już dalej i do końca, i to, co zrobiła dzisiaj, że rzeczywiście przechodzi do tych hipokryzji, albo nie wygłosiła płomienne przemówienie w brytyjskim parlamencie, gdzie oczywiście pojawiła się fraza, że najprawdopodobniej stoi za tym Rosja. I w związku z tym, że najprawdopodobniej stoi za tym Rosja, to Wielka Brytania postanowiła po pierwsze wydalić 23 pracowników dyplomatycznych rosyjskich z Wielkiej Brytanii, czy też oczywiście szpiegów, jak to z pracownikami dyplomacji. Po drugie, pani Teresa May ogłosiła zawieszenie wszelkich obustronnych zobowiązań i rozmów pomiędzy Rosją i Wielką Brytanią. Po trzecie, wezwała do nałożenia sankcji. Po czwarte, zażądała zebrania Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w tej sprawie. I po piąte, o czym donoszą niektóre media, i nie jest to na chwilę obecna wiadomość sprawdzona, Podobno Wielka Brytania rozważa tzw. inwokowanie piątego artykułu, słynnego piątego artykułu z traktatu NATO, w myśl którego jeden z członków NATO poczuł się zaatakowany przez państwo spoza układu i prosi o pomoc pozostałych członków. Jak więc Państwo widzicie, rozwój wydarzeń no, jest taki wedle scenariusza Hitchcocka, czyli na początku trzęsienie ziemi, a potem jeszcze szybciej i jeszcze straszniej. Do czego to doprowadzi? Nie wiadomo, sytuacja okazuje się być no, taką właśnie sytuacją mocno niespodziewaną, bo trochę jest tak, że w tej chwili cały świat stoi na jednej wielkiej beczce prochu. I po tym, co zrobiła Wielka Brytania, widać to bardzo wyraźnie i teraz co gorsza, wśród tych wszystkich, którzy na tej beczce prochu stoją, część trzyma w buzi niedopałki papierosów. Co z tego wyniknie? No nie wiem, powiem szczerze, że tak dzisiaj jak sobie patrzyłem na ten rozwój wydarzeń w Wielkiej Brytanii oraz na dwa pozostałe wątki, o których Państwu za chwilę opowiem, to przyszła mi do głowy taka niefajna myśl, że świat zaczął bardzo zmierzać nagle, szybko w stronę konfliktu wojennego. To teraz się cofnę do tego tematu, który chciałem zacząć horyzont wczoraj. Rex Steelerson. Rex Steelerson, pewnie Państwo go kojarzycie, był prezes ExxonMobil, który od 18 miesięcy pełnił funkcję sekretarza Departamentu Stanu, czyli odpowiednika ministra spraw zagranicznych USA. Rex Steelerson, który jeszcze trzy dni przed poniedziałkiem tego tygodniowym zadeklarował, że nigdzie nie zamierza odchodzić i uśmiechnął się na to, że pewien dziennikarz wspomniał o jakichś plotkach, że być może Donald Trump chciałby się go pozbyć. Otóż jak Steelerson spędził weekend w Afryce i musiał swój pobyt w tej Afryce, gdzie miał jakieś wykłady i odczyty, odwołać i skrócić, albowiem prawdopodobnie ktoś życzliwy go uprzedził, że może w poniedziałek się spodziewać jakichś niespodzianek w postaci tweetów Donalda Trumpa, ale... Z tego co wiadomo, nie było wiadomo, co miało być w tych tweetach Donalda Trumpa. Otóż Rex Tillerson powrócił do Ameryki i w poniedziałek rano poszedł do swojego biura i gdy dotarł do biura, położono mu na biurku stertę wydruków, m.in. tweetów Donalda Trumpa i z tychże wydruków dowiedział się, iż w niedzielnym tweetie Donald Trump oświadczył całemu światu, iż Rex Tillerson nie jest już szefem Departamentu Stanu i został właśnie odwołany z tej funkcji, zaś jego miejsce zajmuje Mike Pompeo, dotychczasowy szef CIA. Za to ujawnienie okoliczności, w których Rex Tillerson dowiedział się o tym, że został przez na Trumpa zwolniony. Jego prawa ręka Steve Goldstein, który ujawnił tę informację, został w ślad za swoim pryncypałem również rzucony z Departamentu Stanu. Kilka jeszcze osób współpracujących z Tillersonem złożyło na własną prośbę rezygnację. No i tak, i świat się trochę zdziwił, świat się trochę zdziwił, oczywiście zwolennicy takich postaci jak QAnon, czy też ci, którzy jakoś są bardzo przywiązani do Infowars, Alexa Jonesa, które, przepraszam bardzo, ale nie jest już witryną alternatywną, no, oni rozważają oczywiście różne dziwne powody tej dymisji, łącznie z tym, że Donaldowi Trumpowi się nie podobało to, że Rex Tillerson dwa dni wcześniej się solidaryzował z panią Teresą May w sprawie Sergiera Skrypila i stwierdził, że z całą, Skrypala, przepraszam, i stwierdził, że z całą pewnością to tak jest, że Rosja ma jakiś udział w tym, w tej próbie zabójstwa tego swojego podwójnego agenta. No, jest jeszcze też taka koncepcja, że Donald Trump się po prostu obraził na Tillersona, albowiem Tillerson kilka tygodni temu w jakiejś prywatnej rozmowie nazwał go głupkiem i gdzieś tam to poszło w świat. No, prawdopodobnie przyczyny zwolnienia Tillersona są dużo bardziej konkretne i geopolitycznie uzasadnione, a mianowicie chodzi o Iran. Donald Trump od dłuższego czasu deklaruje, że zamierza się wycofać z tak zwanego dealu irańskiego, o którym zaraz Państwu powiem. Rex Tillerson był temu przeciwny. Przeciwnych temu także jest sześć innych, w zasadzie pięć innych państw, w tym cała Unia Europejska, poza tym Francja, Chiny, Niemcy i Rosja. Te państwa również są sygnatariuszami tego irańskiego dealu. O co chodzi w tym irańskim dealu? Zawarł go, jak być może państwo pamiętacie, w 2015 roku Barack Obama z ogromnymi trudnościami i interes ten polegał na tym, że Iran porzuci swoje prace nad wzbogacaniem uranu, odda 97% wzbogaconego uranu, którym dysponuje, godzi się na to, że będzie wzbogacał uran tylko i wyłącznie do poziomu 3,6%. To jest bardzo limitowany i niewielki poziom wzbogacenia. Nadaje się do, do zastosowania wyłącznie w elektrowniach atomowych. Już się nie nadaje do zastosowania w medycynie, gdzie ten poziom wzbogacenia uranu wynosi 20%. No, aby stosować go do celów wojskowych, to potrzebne jest wzbogacenie na poziomie 90%. Więc ograniczenie Iranu do poziomu 3,67% w rzeczy samej załatwiało kwestię możliwości rozwoju dalszych nuklearnych zapędów tego państwa. W zamian za zgodę na to ograniczenie poziomu wzbogacania uranu, zwrot posiadanych magazynów, a także zgodę na inspekcje i kontrolę, Iran został zwolniony z sankcji, którymi był obciążony, czyli sankcje te kompletnie zniszczyły irańską. Gospodarkę wydawało się, że interes jest obopólnie satysfakcjonujący, ale Donald Trump ma inną koncepcję, że też ewentualnie Deep State ma inną koncepcję, a Donald Trump ją realizuje i Donald Trump zamierza się z tego dealu wycofać. To nie jest takie łatwe, ponieważ tam jest, jak powiedziałem, sześć państw sygnatariuszami tego układu, w tym Unia Europejska i nikt poza Stanami Zjednoczonymi z tego układu się wycofać. Nie zamierza. No, na ile pan Donald Trump znajdzie jakiś prawny sposób, a na ile zrobi to bezprawnie, to już niedługo zobaczymy. No, ale opowiadam państwo o tym dealu irańskim, w związku z tym, że Mark Pompeo, który zastąpił Rexa Tillersona, no, jest znany z wielu swoich radykalnych poglądów. Jednym z nich jest to, że od dłuższego czasu się zgadzał z Donaldem Trumpem, że należy absolutnie się wycofać z irańskiego dealu, co oczywiście otwiera drogę do bezpośredniej militarnej agresji Stanów Zjednoczonych na Iran, a przecież o to chodzi ku uciesze oczywiście Izraela, który jest życiowo zainteresowany w tym, by zdestabilizować sytuację w Iranie. No, pan Pompeo znany był z kilku innych rzeczy. Jest, jest bardzo zatwardzanym zwolennikiem wznowienia wszelkich technik inwigilacyjnych. jest zwolennikiem wojny z narkotykami, no, nawoływał kilkukrotnie do tego, by powrócić do epoki pana Busha, a to znaczy, by zalegalizować tortury, przynajmniej pod postacią podtapiania w wykonaniu CIA. No i teraz, co ciekawsze, jego zastępczyni, pani Gina Hasper została mianowana jego następcą na funkcji szefa CIA. I to jest ta druga zmiana personalna, o której Państwu powiedziałem. Bardzo znamienna, ponieważ pani Gina od lat jest oskarżona o to, że macza palce dosłownie w torturowaniu więźniów przez CIA. I wiadomo, że zarządzała przez pewien czas tak zwanym tajnym więzieniem CIA w Tajlandii, które nazywa się Kocie Oko, w którym to więzieniu Procedury podtapiania i tortur zostały powszechnie udokumentowane i to szczególnie za czasów, kiedy rządziła tym więzieniem właśnie pani Gina. Jeden z działaczy Al-Kaidy był tam podtapiany 83 razy, co zostało tam ustalone przez odpowiednie komisje. Pani Gina była kilkukrotnie oskarżana o to, że brała czynny udział w programach torturowania więźniów, a nawet w Europie jest cała grupa europejska, Europejskie Centrum do Spraw walki o prawa człowieka, które wystąpiło w 2017 roku do niemieckiego prokuratora generalnego, by ten wydał nakaz aresztowania na panę, panią Ginę Haspel, gdyby ta postawiła swoje nogi na terenie Unii Europejskiej. No i teraz ta pani Gina została mianowana na funkcję szefa CIA na miejsce pana Majka Pompeo. No i co? Nie jest także świadoczne stawać kompletnie w tej chwili do góry nogami? Na pewno widać, w którą stronę przemieszcza się narracja amerykańska, to znaczy w którą stronę Deep State popycha w tej chwili całą naszą kulę ziemską. Ponieważ rozgrywka w Korei Południowej i Korei Północnej wydaje się być, że została przez Amerykę przegrana, nawiasem mówiąc dzięki Rexowi Tillersonowi, albo to Rex Tillerson w gruncie rzeczy w jakiś tajemniczy sposób doprowadził do tego, że po pierwsze Korea Północna zaczęła się komunikować z Koreą Południową. Jak Państwo pewnie wiecie, doszło tam do spotkania liderów, co jest absolutnym przełomem od czasu wojny koreańskiej. To spotkanie przebiegło w atmosferze przyjaznej i wszystko wskazuje na to, że obydwie strony mają ochotę się połączyć trochę tak jak Niemcy wschodnie z Niemcami zachodnimi. No jeżeli do tego dojdzie, no to oczywiście racja bytu dalszego amerykańskich baz wojskowych na te okupowanym przez siebie terenie Korei Południowej trochę straci rację bytu, przynajmniej w oczach opinii światowej, choć nie wiem czy Państwo wiecie, że jak ktoś kiedyś przeprowadził taką analizę, Amerykanie nigdy się nie wycofali z żadnej bazy, którą na świecie zajęli, a mają ich w tej chwili co najmniej 450 no więc, czy wycofają się stamtąd nie wiadomo, ale racja ich istnienia tam będzie mocno problematyczna, jeżeli obydwie koreore się ze sobą dogadają myślę że za wszystkim tym jeszcze stoją Chiny które mają kluczowe interes w tym że amerykanie się musieli wynieść militarnie z tamtego regionu i myślę że to one mogły dać jakiejś kwarancje Korei Północnej szczególnej opieki i troski jeżeli się porozumie z Koreą Południową i z amerykanami w konsekwencji albowiem pan kim jong-un wystąpił z apelem do donalda trumpa o to że mogliby się spotkać i jakoś porozumieć i że jest skłonny zrezygnować swojego programu nuklearnego i pan donald trump to wyzwanie parę dni temu Podjął i powiedział, że takiego spotkania dojdzie, pomimo tego, że wielu amerykańskich kongresmenów poniosło natychmiast rwetę, że do tego spotkania dojść nie może. Niemniej wskazuje to na to, że temat Korei Ameryka chyba odpuszcza w tej chwili bo też być może nie bardzo ma siły, by działać na dwóch frontach. I Ponieważ kluczową dla Ameryki wydaje się być chyba sytuacja na Bliskim Wschodzie, głównie z powodu właśnie sytuacji w Syrii, głównie z powodu obecności Izraela, głównie z powodu tego, co się dzieje w Iranie, to wydaje się, że ciężar w tej chwili działań niestety militarnych i politycznych się przenosi w tamtym kierunku, w związku z powyższym jak który no, wydawałoby się niepotrzebnie w tej sytuacji doprowadził do tego pojednania między obydwoma korejami także. Prawdopodobnie z tego powodu miał kiepskie notowania Donalda Trumpa, bo Donald Trump publicznie jeszcze dwa miesiące temu go zbeształ za jego działania w Korei Północnej i zna, przywoływał go do tego, żeby sobie darował i że oni to załatwią w taki sposób, w jaki uważają za stosowne czy zastosują przemoc militarną wobec Korei Północnej. No i teraz cała ta zmiana wskazuje na to, że, że no wycofanie się z tego jelańskiego dealu te wszystkie napięcia, które się w tej chwili bywają między Rosją i Ameryką e, także tam na miejscu w Syrii a jak widać także i w takiej wersji hybrydowej czyli mówię tu w tej chwili o tym, co Wielka Brytania robi w sprawie Sergija Skripala wszystko to na to wskazuje, że no co, no to już powtórzę no, świat zaczął śpiesznie deptać w stronę wojny miejmy nadzieję, że jakimś cudem się przed nią powstrzyma i to tyle z dzisiejszych relacji z frontu walki o lepsze jutro. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.